Jak na 98 i 6. Mamy godzinę 16, a więc czas na studencki patrol. Studencki patrol na 98 i 6. W kabinie realizatorskiej Jonasz Machuła, a za mikrofonem Julia Grela. Wspaniałe dwie godziny przed nami. Najpierw będziemy mieć rozmowę o 16.10 w temacie medycyny paliatywnej, medycyny schyłku życia, na czym polega, z jakimi wyzwaniami się wiąże i porozmawiamy sobie z doktor nauk medycznych Ewą Deskur Śmielecką z Katedry Kliniki Medycyny Paliatywnej z pracownią geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Potem o 16.30 nasza audycja Zrozumieć Europę pomiędzy dużo świetnej muzyki i wiadomości z uczelni. Zostańcie z nami. Paru de la vida, paru de la vida, paru de la vida, paru de la vida. Enciendo el palo santo, estoy relaxando. Więc myśli na papie, ustawiam na nic nam znaczy w tej nierównej walce? Dostrzegam więcej niż to, co zobaczę Wielu chcesz swój spirytualizm Niektóre rady ciężko jest stawić Bo Nie, nie da, się da się kupić wewnętrznej zmiany Prawdziwy proces trwać może latami Gdyby było tak łatwo To nie było Dla ja dwa swoje myśli słyszę wolniej, trochę, trochę ciszej. Wiem się na serce, życzę tylko tu i teraz I'll change takie szybkie przypomnienie o konkursie. Dzisiaj będą dosyć ciężkie tematy, jeżeli chodzi o wywiady, więc może coś przyjemniejszego, jeżeli chodzi o pytanie konkursowe, bo będę Was dzisiaj pytać w związku z tym, że mamy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, o wasze ulubione lektury czy książki z dzieciństwa. Dajcie znać do 18.00, czekamy na wasze odpowiedzi. A jeżeli chodzi o warunki konkursu, no to tutaj tradycyjnie będzie trzeba wysłać SMS na numer 7148, dodać słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko, odpowiedzieć oczywiście na wcześniej zadane pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt SMS-a to złotówka 23 grosze, a do wygrania jest wejściówka na koncert polskiej wersji PW Forever w poniedziałek, 6 kwietnia w klubie Dwa Progi. Autopromocja. Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm. XXI wiek Radio Afera słuchaj nas też w internecie www.afera.com.pl ukośnik player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 W zakładce Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Wylęga, ogień się we mnie i... Nie, dzień moja postać za szyby wygląda kot Ciekawy co, gdyby się rozstać Mimo, że piętro nie pierwsze to Zagrać babank, postawić na sto A co jeśli tylko dziś zostawili otwarte okna? Gramy sobie we własny ping-pong Piłeczek stos po kątach I myślę sobie, że przecież to kiedyś Trzeba posprzątać A w każdej kuleczce złość Każdej marny rezultat Patrzy za okno ciekawy kot A w dole ziemia go szuka Pumpki i sok z marchwi Lepiej działają na skład mojej krwi Świeży ton z kawiarki Rozwieję o tobie płytkie sny cie ty mój, a co jak połamiesz kark, przecież tu ciepło i swój Zapach i sploty ciał, dają się poznać powierzchnię Dają się w kółko poznawać, może nas spełniać obietnic i Jeszcze się nie poddawać, o-o, ze sobą Oko w oko, o-o, ze sobą Hey. Mamy 16.10, a więc czas na naszą pierwszą rozmowę w ramach, w ramach Studenckiego Patrolu. I temat jest oczywiście niełatwy, ale jakże ciekawy, bo porozmawiamy sobie o medycynie paliatywnej i medycynie schyłku życia. Na czym polega, z jakimi wyzwaniami się wiąże. Moją i waszą gościnią będzie doktor nauk medycznych Ewa Deskur-Śmielecka z Katedry Kliniki Medycyny Paliatywnej z Pracownią Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pani doktor, może takie pytanie rozgrzewkowe na samym wstępie. Czym dokładnie jest medycyna paliatywna i czym różni się od pozostałych dziedzin medycyny? Medycyna paliatywna jest ukierunkowana na uśmierzanie dolegliwości. Możemy mówić nawet o podejściu paliatywnym. W naszym kraju medycynę paliatywną kojarzymy bardzo często z onkologią i z taką zaawansowaną fazą choroby nowotworowej, nieuleczalną. Natomiast tak naprawdę opieka paliatywna jest dedykowana wszystkim pacjentom, którzy są chorzy na przewlekłe, uciążliwe, skracające życie choroby, niezależnie od ich przyczyny. Opieka paliatywna może być zastosowana zarówno u zupełnie malutkich dzieci, mówimy wtedy o prenatalnej opiece paliatywnej, mhm. u osób dorosłych, u osób starszych. Opiekę paliatywną także warto odróżnić od opieki u schyłku życia, bo to Pani redaktor wspomniała przed chwilą o tym. Otóż opieka paliatywna może być włączona na bardzo różnym etapie choroby. Na przykład w chorobie nowotworowej, jeśli są to pacjenci, którzy odczuwają różne dolegliwości związane z nowotworem, opieka paliatywna może być prowadzona równolegle do leczenia onkologicznego. Natomiast opieka u schyłku życia jest już dedykowana osobom, którego tego życia zostało rzeczywiście bardzo mało, rzędu kilka dni, tygodni, no małych kilka miesięcy. Mhm, Właśnie, a jak wygląda samo przekroczenie tej granicy między opieką paliatywną, a już tą medycyną schyłku życia? Gdzie jest ta szara strefa i kiedy zdecydować już o przejściu w tą opiekę właśnie na samym końcu? To chyba takiej jasnej granicy wyraźnej nie będzie. Ona przebiega bardzo indywidualnie. Poza tym to, co w opiece paliatywnej, na co zwracamy bardzo dużą uwagę, to jest pewna podmiotowość pacjenta, czyli to jest to, czego pacjent chce, jakie on ma oczekiwania. Opieka paliatywna, wbrew może temu, z czym jest czasami kojarzona, to znaczy właśnie ze śmiercią i z umieraniem, Opieka paliatywna afirmuje życie. To znaczy dla nas najważniejsze jest to, żeby pacjent mógł maksymalnie dobrze wykorzystać czas, który jemu pozostał. I to troszkę od tego pacjenta zależy, czy on będzie, czy jemu bardziej zależy na tym, żeby dać sobie szansę, próbować walczyć o to życie za wszelką cenę. Czy też woli skupić się na tym, żeby jego życie miało dobrą jakość, żeby był wolny od dolegliwości i somatycznych, i innych dolegliwości od cierpienia psychicznego, społecznego yy, i skupić się bardziej na tym. Także tutaj takiej jasnej, jasnej granicy nie będzie. Rozumiem, czyli to wszystko jest takie płynne, dosyć do wyczucia i faktycznie trzeba na bieżąco jakoś to monitorować. Wspomniała też Pani o różnych rodzajach bólu i zastanawiam się, jak w ogóle współcześnie podchodzimy do leczenia bólu, zwłaszcza w tych warunkach hospicyjnych, paliatywnych. W warunkach hospicyjnych i paliatywnych bardzo zdajemy sobie sprawę z tego, że ból jest, ból jest zjawiskiem takim wszechokarniającym, że to nie jest tylko taki ból somatyczny, z którym jako lekarze czy pielęgniarki najczęściej E, pewnie pacjenci też najczęściej ból kojarzymy, ale jego źródło jest także w cierpieniu psychicznym, w cierpieniu społecznym. Tak, To jest utrata roli pełnionej w rodzinie, w życiu, w społeczeństwie. E, to może być też cierpienie duchowe związane z tymi najtrudniejszymi pytaniami, jakie możemy sobie jako ludzie zadawać. To znaczy, jaki jest sens życia, dlaczego muszę umrzeć, jaki jest sens śmierci, Co jest po śmierci. To są te pytania, na które no, żaden człowiek odpowiedzi nie zna. To wszystko razem może powodować, że pacjent odczuwa to jako ból. Także jeśli mówimy o bólu w opiece paliatywnej, to zawsze myślimy tak bardzo wielowymiarowo i szukamy nie tylko tych wymiar tego wymiaru somatycznego, ale także tych pozostałych wymiarów rozumiem, czyli mamy właśnie rozmaite aspekty i tego cierpienia i tych obaw, czy to będzie kwestia tak. pełnionej roli społecznej, tego jak rodzina sobie poradzi, co w ogóle czeka tak. kogoś już po przejściu na drugą stronę. Zastanawiam się, jakie jeszcze obawy pacjentów pojawiają się najczęściej, o co też sami pytają. Myślę, że to najważniejsze rzeczy zmieniłyśmy. To znaczy, to jest wiele osób boli się umierania, tego trudnego umierania w bólu, w duszności. I to jest coś, gdzie możemy im zapewnić, że tutaj im pomożemy, że my te, jeśli nawet nie uda nam się całkowicie uśmierzyć tych dolegliwości, to na pewno uda nam się je bardzo mocno zmniejszyć. Ludzie boją się też samotności, boją się tego, że w tych kłopotach, w swoim cierpieniu zostaną pozostawieni sami sobie i to jest też takie bardzo, bardzo, bardzo dojmujące, bardzo dojmujące doświadczenie tego ostatniego okresu życia. Z tego tak też wybrzmiewa, że bardziej przerażający jest ból i sam proces umierania niż śmierć sama w sobie. I właśnie to opuszczenie w tej ostatniej drodze i tym tak, tak też podkreśla, jak ważne jest to, żeby faktycznie ktoś został przy tym pacjencie i nawet jeżeli nie może już czegoś zmienić i rozwiązać, to po prostu towarzyszył temu człowiekowi w jego ostatnich chwilach. Dokładnie tak. To znaczy jest część osób, które rzeczywiście boją się śmierci, to znaczy tego końca egzystencji takiej, jakiej jak ją znamy na, na tym świecie. Yy, tutaj muszę powiedzieć, że też to, co można zrobić, bo to dla, dla nas osób, które, które pracują, zajmują się zawodowo, zawodowo takimi problemami, dla nas to są też trudne pytania, bo my też nie znamy odpowiedzi na te pytania, ale to, co zawsze można zrobić, to jest to właśnie to towarzyszenie, to jest ta obecność pełna empatii, obecność, która powoduje, że wydźwięk tych pytań jest troszkę mniej przerażający. Uh -huh. A proszę powiedzieć, jak w ogóle powiedzieć innemu człowiekowi, że ten umiera? Jak wygląda komunikacja z takim pacjentem i czy można sobie pozwolić na pełną brutalną szczerość, czy faktycznie to się jakoś najlepiej zawoła, zawoalować ten temat i przekaz, żeby też kogoś nie wystraszyć? To jest bardzo trudne zagadnienie. Ja przywołam tutaj słowa, które lata temu, kiedy sama robiłam specjalizację z medycyny paliatywnej, usłyszałam od pani profesor De Walden Gałuszko. Ona powiedziała, że ta prawda o, o ten, do tej zbliżającej się śmierci, o tej chorobie, że ona jest jak lekarstwo. A lekarstwo trzeba umiejętnie dawkować. Odpowiednia ilość w odpowiednim czasie. Pacjent musi być gotowy na przełknięcie tego lekarstwa. Ja myślę, że ta metafora bardzo ładnie to oddaje, że my musimy pacjenta gdzieś naprowadzić na to, podpowiedzieć mu, co się dzieje. Także szczerość tak, ale brutalna nie. Cała prawda czasem tak, czasem jednak nie, jeśli pacjent nie jest w danym momencie gotowy na przyjęcie całej prawdy. Czasem trzeba tak naprowadzać takimi półprawdami. Mhm. To co też jest bardzo, bardzo ważne, że jeżeli... Jeżeli, jeżeli rozmawiamy z pacjentem no, o, o tych takich trudnych sprawach, że nie wolno go zostawić samemu. To sami okolodzy tak bardzo ładnie mówią, że co prawda, oni nie są już w stanie nic zrobić, żeby przedłużyć życie pacjenta, już nie mają żadnej linii leczenia do zaoferowania, ale że chcą, żeby pacjent miał nadal dobrą opiekę i dlatego przekazują, przekazują ich pod naszą, pod naszą opiekę paliatywną. Także to jest, to właśnie w ten sposób starają się nie ucinać na tym, że nie, że koniec, prawda, tylko że starają się, staramy się w tym momencie pokazać, nie, to jeszcze nie jest koniec, jeszcze coś pozostało. Wykorzystajmy to, co pozostało. Oczywiście, czyli to jest bardzo faktycznie taka subtelna i indywidualna kwestia. A zastanawiam się, gdzie leży jeszcze taka granica, gdzie wiemy, że jeszcze coś możemy zrobić, a gdzie... Należy złożyć już rękawice. To jest taki temat związany po prostu z uporczywą terapią. I też zastanawiam się, czy to częściej wynika z woli samego pacjenta, żeby walczyć do samego końca, czy częściej to jest kontekst rodziny, która nie daje za wygraną. No to, to jest generalnie bardzo, bardzo trudne zagadnienie, które pani redaktor teraz poruszyła. Granica pomiędzy terapią może w medycynie chyba. Bardziej trasne jest określenie daremną, czyli to jest taka terapia, która, nie, nie, nie, która w opinii lekarza prowadzącego no, ma, nie, nie, ma, nie ma szans na przyniesienie zamierzonych efektów, czy czym w kontekście opieki paliatywnej tym zamierzonym efektem może być... Uśmierzenie dolegliwości, czyli leczenie, które prowadzi tylko do wyrównania jakichś parametrów metabolicznych na przykład, ale nie wiąże się z uśmierzeniem dolegliwości, może być przez nas traktowane jako taka terapia daremna. I... W tak jak wyobrażalibyśmy to sobie, jakbyśmy chcieli to widzieć, to by było to tak, że to jest coś, co się dzieje pomiędzy tym lekarzem a pacjentem, który w jakiś sposób powinien decydować o tym, co my możemy mu tylko przedstawić, jakie są opcje za, przeciw, jakie są konsekwencje danego wyboru. Pacjent powinien sam tego, dokonu, tego, tego, tego wyboru dokonać. Natomiast w praktyce no, jest też tak, że, że, że musimy liczyć się z rodzinami, ze zdaniem rodziny. Jest, jest to trudne, bo z jednej strony w opiece paliatywnej opiekę nad rodziną i to szanowanie rodziny, liczenie się z rodziną pacjenta, mamy wpisaną w samą definicję opieki paliatywnej, ale z drugiej strony nierzadko mamy takie, takie momenty, kiedy rodzina chce czegoś innego niż chce pacjent i no, to jest też, nam się wydaje sensowne. Wtedy jedyną, jedyną metodą tutaj jest rozmowa. Wspólna, cierpliwa rozmowa z wysłuchaniem tej drugiej strony, e, przedstawieniem swoich argumentów i to, to jest jedyna droga, którą można próbować tutaj rozwiązać takie sytuacje. To brzmi jak faktycznie prawdziwa sztuka i coś, co wymaga niesamowitego kunsztu, żeby połączyć tą szczerość, merytorykę z całą tą empatią, wyrozumieniem i cierpliwością do przekazania bardzo trudnych wiadomości i tym, żeby być w stanie też przyjąć emocje zarówno pacjenta, jak i jego rodziny. To prawda. To, to prawda. Niewątpliwie musimy mieć bardzo dużo takich umiejętności miękkich i też chyba być bardzo z tym autentyczni, bo, bo to się wyczuwa, czy ktoś autentycznie czegoś chce, coś jest autentycznie dla niego ważne, czy też czy też nie. Także to jest to, co staramy się dać naszym pacjentom. Czyli empatia przede wszystkim, ale też właśnie... Żeby pozostawać otwartym na człowieka i jego potrzeby, a niekoniecznie mydlić mu oczy i faktycznie mieć to indywidualne podejście ze zrozumieniem, czego ktoś faktycznie może potrzebować, co najbardziej może mu pomóc. Tutaj musimy niestety położyć na dzisiaj kropkę, także serdecznie Pani dziękuję. A moją dziękuję i Waszą bardzo. gościnią była doktor... Ewa Deskur-Śmielecka z Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej z Pracownią Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Jest ci głupio i wstyd Nikt, nikt już nigdy nie próbuje mnie dotykać Wzięłaś mnie, też zostało mi nic Podtrąłem i muszę słuchać Od waszych jęków, coś by mnie wybucha Nie mam ja. Chcę już tu nie chcę dłużej już tu być Żypiszę sam sobie, receptę czy nie Podniosę mosty i stanę bram I każdy swój szyk składnie do szeptu. Szałem, Radio afera rokowo i alternatywnie. Weśniło i przeszyło mnie, że kończy się coś. Zamiast zacząć się, oblewa mnie noc. A potem wodą. Pamięć Cię znam Z pamięci mój czas Pływa gorący prąd Ktoś puka do drzwi Oby to nie był ślepy nos. Framuga już drży Oby to nie był on Wiesz albo nie Na pamięć Mój cały mały świat Walną serca w butelkach Słychać je coraz dalej stąd zaczynasz się ty im więcej o tebie Słychać je coraz dalej stąd z oczu, wojenny front. Kilka sekund i czujesz, jak przepływa gorący prąd. Nie wiem, jak u was z prawem jazdy. Ja sama zaczynałam chyba trzy razy i nigdy nie udało mi się skończyć, ale mam nadzieję, że u Was tym lepiej, albo przynajmniej, że chętnie posłuchacie o nowych przepisach w prawie jazdy, bo w naszej audycji Zrozumieć Europę właśnie dzisiaj o tym. Materiały z cyklu Zrozumieć Europę zostały wyprodukowane przez Parlament Europejski i są jego własnością. Unia Europejska podjęła stanowczy krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drodze i modernizacji mobilności. W tym podcaście omówimy niedawno przyjętą reformę ogólnounijnych przepisów o prawach jazdy. Przyjrzymy się najważniejszym działaniom i celom tych zmian oraz ich znaczeniu dla obywateli. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę, lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przyjrzymy się, jak Unia zmieniła przepisy o prawach jazdy, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i zmodernizować mobilność. W marcu 2025 roku Parlament Europejski twierdził gruntowną aktualizację unijnych przepisów o prawach jazdy. Reforma ta to coś więcej niż zmiana administracyjna. To odważny krok w kierunku bezpieczniejszej, sprawiedliwszej i cyfrowej mobilności. Głównym założeniem reformy jest wprowadzenie nowego ogólnounijnego cyfrowego prawa jazdy. Obywatele będą mieć dostęp do swojego prawa jazdy na smartfonach. Będzie ono uznawane we wszystkich 27 krajach Unii. Wersja fizyczna będzie nadal dostępna, więc każdy będzie miał wybór, z czego korzystać. Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Jutta Paulus, odpowiedzialna za sprawozdanie dotyczące nowych przepisów, powiedziała: the new Nowa dyrektywa w sprawie praw jazdy, unowocześnia istniejącą dyrektywę. Chcemy zharmonizować przepisy w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu obywatele będą mogli uzyskać prawo jazdy w swoim kraju pochodzenia, mimo że mieszkają gdzie indziej. Wkraczamy w erę cyfrową, więc od 2030 roku będzie obowiązywać cyfrowe prawo jazdy. To oczywiście bardzo ważna zmiana, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy przechowują wszystko na smartfonie. Jednak ta reforma nie tylko ułatwi życie ludzi. Odzwierciedla ona strategiczne wysiłki na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drodze w całej Unii Europejskiej. Reforma wprowadza obowiązkowy dwuletni okres próbny dla nowych kierowców. W tym czasie obowiązywać będą ich surowsze przepisy, np. zaostrzone kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Przepisy te mają chronić młodszych i mniej doświadczonych kierowców, którzy statystycznie częściej powodują wypadki na drodze. Nowe przepisy dotyczą również ocen stanu zdrowia kierowców. Kraje Unii będą teraz musiały oceniać, czy są oni fizycznie i psychicznie zdolni do bezpiecznej jazdy. Przy badaniu zdolności do prowadzenia pojazdu trzeba będzie wziąć pod uwagę takie schorzenia, jak padaczka, cukrzyca i zaburzenie widzenia. Nie będzie można jednak dyskryminować starszych kierowców lub osób z niepełnosprawnościami. Reforma wprowadza również koncepcję uczenia się przez całe życie. Kierowców będzie się zachęcać do tego, by regularnie oceniali swoje umiejętności i edukowali się na temat zagrożeń na drodze. Nowe przepisy odzwierciedlają szerszą kulturę bezpieczeństwa, która wykracza poza zdanie pojedynczego testu w wieku 18 lat. Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Jutta Paulus, tak wyjaśniła niektóre z nowych elementów szkolenia kierowców. During the Education. Szkolenia będą innowacyjne i nowoczesne. Najpierw kierowcy będą trenować na symulatorach, ponieważ zachowanie w sytuacji zagrożenia nie należy testować w prawdziwym życiu. Naturalnie najlepiej jest, jeśli przyszli kierowcy już wiedzą, jak reagować na pewne sytuacje, na przykład jeśli pada śnieg albo na ulicy biegają dzieci. To właśnie można ćwiczyć na symulatorze, który jest teraz obowiązkową częścią szkoleń kierowców. Uważam, że dzięki temu zmniejszy się liczba ofiar śmiertelnych na drodze. W końcu pod lupę wzięto kolejny długotrwały problem, a mianowicie kwestię lekomyślnego kierowania pojazdami przez osoby, które przekraczają granice państwowe. Do tej pory organom trudno było karać kierowców, gdy popełniali wykroczenie poza swoim krajem. Dlatego niebezpieczni kierowcy unikali konsekwencji i jak gdyby nigdy nic wracali do kraju. Zgodnie z nowymi przepisami poprawi się przepływ danych między państwami Unii na temat przestępstw lub wykroczeń związanych z prowadzeniem pojazdów. Kraje będą mogły też skutecznie egzekwować zakazy prowadzenia pojazdów. Krótko mówiąc, jeśli kierowcy popełni poważne przestępstwo w jednym kraju, na przykład będzie jechał pod wpływem alkoholu, lub spowoduje śmiertelny wypadek, Zakaz prowadzenia pojazdu będzie obowiązywać w każdym kraju Unii. To transgraniczne egzekwowanie przepisów jest najważniejszym filarem długoterminowego celu Unii w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego o nazwie wizja zero. Zakłada on wyeliminowanie do 2050 roku ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń na drogach. To nie tylko polityczne hasło, to konkretny cel poparty wiążącymi środkami. nowe przepisy wprowadzają też innowacje w kształceniu kierowców. Na symulatorach będą uczyć się oni reagować na niebezpieczne sytuacje bez narażenia życia. Na lekcjach jazdy będą obowiązkowo poruszane kwestie bezpieczeństwa, takie jak systemy hamowania awaryjnego i ostrzeżenia o martwym polu. Nowa unijna dyrektywa w sprawie praw jazdy łączy postęp cyfrowy, kulturę bezpieczeństwa i wspólną odpowiedzialność. Dzięki uproszczeniu i ujednoliceniu przepisów Unia Europejska toruje drogę dla nowej generacji mobilności. Takiej, której nikt nie jest pozostawiony samemu sobie oraz wszyscy wiedzą, jak łatwo jest stracić życie na drodze. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.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 Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl Jesteśmy też na Facebooku. Facebook.com Ukośnik Radioafera. Autopromocja. Radioafera, rokowo i alternatywnie. przypomnieć sobie o konkursie, gdzie do wygrania jest podwójna wejściówka na koncert polskiej wersji PW Forever w poniedziałek 6 kwietnia w klubie Dwa Progi. Jeżeli chodzi o pytanie konkursowe, to dzisiaj w związku z ciekawym świętem mamy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, więc będziemy was pytać, pytamy o to, jakie są wasze ulubione książki z dzieciństwa. Może mogą to być lektury, może mogą, nie muszą to też być lektury. Jak tam wolicie, jak uważacie, to należy zrobić, żeby wziąć udział w konkursie, a no należy wysłać SMS na numer 7 7148, dodać słowo afera, wasze imię i nazwisko, odpowiedzieć na konkursowe pytanie wraz z uzasadnieniem, a koszt wysłania smsa wynosi złotówkę i 23 grosze. Wczoraj my możesz być i ostatnim Nawet sobą gwiezdny pył mnie ubudził Gdy spadłam, wypiłam łyk Jednym okiem już patrzę Ubrałam wstyd i ze wstydu nie zasnę Nawet sobą lubię sny w których widzę jak patrzą Jednym okiem wszystkich złych Nie obudzę, niech zaśpią I słone łzy, niech im płyną tak gładko Wydałam krzyk i umyłam się w wannie Wyspana być, coś nie mogę ostatnio Celuję w złych całą mocą Niech zaśpią I słone łzy, Ładko. Wydałam krzyk i umyłam się w wannie Płonę odruchowo tak, że w zimne nocy tylko chodzę spać Umila sen, nigdy nie gaśnie, umila sen, nigdy nie gaśnie Ubieram się na nowo, nie w pory za dnia Uwierzyć w to nie mogę tak w pół ostatnie. Odbijam się od ciebie, to kołotanie. tanie Z się rumienie, to go Jak gdyby moje słowa były wartkie i gładkie I w środku głowy mi posuje coś mocno Widziałam wszystkie gwiazdy, nawet słońce gdy prosto Przyleciałam tu ze snów, jestem substancją lotną Na sobie noszę brud, który wleciał przez okno Nic wam nie powiem, będę czekać i patrzeć rumienię się jak mogę, kiedy świecę najjaśniej sekretem, że coraz większa część naszego życia dzieje się w wersji online i że faktycznie różne społeczne rzeczy, ale też zawodowe czy związane z nauką też przeniosło się do sieci. I nie jest też tajemnicą, że faktycznie mamy problem z szerzącą się dezinformacją. Sama łapie się na tym, że czasami słodkie filmiki ze zwierzętami są po prostu nagraniami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. I właśnie po to, żeby dowiedzieć się jakie zagrożenia czają się na nas w internecie, powstała akcja SafeNet. Projekt o bezpieczeństwie młodych w internecie który powstał i realizowany jest w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii przez studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz Licealistę Szkoły w Chmurze. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby faktycznie skupić się i nauczyć młodzież reagować i wykrywać, kiedy pojawiają się pewne zagrożenia, takie jak phishing czy cyberprzemoc. Po więcej informacji możecie sobie zajrzeć na stronę savenet.edu.pl oraz na stronę Politechniki Poznańskiej. Tak jak ćmy bez odpowiedzi Stoisz tutaj niczym król Znów motyliruj, gorzko bredzi Nie chcę dumać aż po śpit O co chodzi mi? Ciągle coś się śni Pukam do zamkniętych drzwi Pomóż zrozumieć to teraz nie umiem nazwać tego nie Trzymaj za rękę Tak jak w piosence I mocniej obejmij mnie mm. Pomóż zrozumieć Co teraz czuję kiedy Nie umiem nazwać tego nie Trzymaj za rękę Tak jak w piosence Zanim rozsądasz zupełnie Wszystko co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 Nie ja wiem jak u was zainteresowaniem fotografią albo od strony robienia zdjęć, albo od strony bycia na tych zdjęciach, ale już możecie sobie zaklepać termin po świętach, czyli 10 kwietnia na konferencję fotograficzną, która odbędzie się na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Poprowadzi ją Bartosz Seifert. i w harmonogramie od 10 rano będą poszczególne wystawy, takie jak gest jako inspiracja w fotografii scenicznej, fotografia muzyki i tańca, czy muzyka jako narzędzie wpływu. Jeżeli faktycznie interesujecie się fotografią albo chcecie zacząć przygodę z nową zajawką, to wiecie gdzie uderzać. Akademia Muzyczna w Poznaniu, 10 kwietnia. Zobaczyć twoją kiełbasę? No pewnie Wow, jaja też niezłe No panie, takie jaja To tylko w Radio Afera Na 98,6 Naprawdę piękna święconka To the love Pozostały nam trzy minuty do godziny 17, a więc czas na serwis. Krzyżostania, zapraszam, Poznań zmienia plany wobec areny. Zamiast kosztownej modernizacji miasto planuje budowę nowej hali widowiskowo-sportowej, mogącej pomieścić około 5 tysięcy widzów. Decyzja ma przede wszystkim podłoże ekonomiczne. Włodarze miasta uważają, że międzynarodowe targi poznańskie, odpowiadające za modernizację obiektów, nie są w stanie pozyskać na to środków. Mówi zastępca prezydenta miasta Poznania Marcin Gołek. Zakładam, że nawet remont areny, taką jaką znamy dzisiaj, to jest koszt na pewno ponad 100 milionów złotych, jeśli nie 150 czy 200. To zależy pewnie od tego, w jak... Jaką pójdziemy, formę tego remontu. Czy targi są w stanie dzisiaj te pieniądze pozyskać? Ja szczerze mówiąc już wątpię, więc, więc chyba wolałbym wziąć jednak odpowiedzialność za to rękoma miasta. Zabytkowa arena nie zostanie jednak porzucona. Planowany jest jej remont, który ma pozwolić na zachowanie historycznego charakteru obiektu bez przeprowadzania gruntownej i kosztownej przebudowy. Zmiany na trasach. Słuchaj w Radiu Afera. Po pięciu miesiącach częściowo wznowiono ruch tramwajów na węźle Wierzbięcice. Od dziś mieszkańcy Wildy znów mogą dojechać do domu komunikacją miejską, korzystając z jednej z czterech linii. 6, 10, 12 lub 18. Jednocześnie wciąż zamknięty dla ruchu szynowego pozostaje fragment ulicy Królowej Jadwigi. Od węzła do skrzyżowania z ulicami Półwieską i Górną Wildą. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Dziś na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Ustanowiony w 2008 roku ma pomóc w rozpowszechnianiu wiedzy i budowaniu wrażliwości społecznej w tym zakresie. Poznań od lat wspiera osoby neuroatypowe, m.in. dofinansowując działania organizacji pozarządowych. Ponadto powstał poznański informator dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu. Znajdują się w nim praktyczne informacje dotyczące placówek, w których można uzyskać diagnozy i wsparcie terapeuty terapeutyczne. Informator dostępny do pobrania online na stronie poznań.pl RadioAfera. Lokalne źródło informacji. Wielkanoc dla każdego. Jak co roku Caritas przygotowuje śniadanie Wielkanocy dla potrzebujących. W tym roku pomoc dotrze do około, do około 1400 Poznaniaków i poznanianek. Co ważne, wydarzenie odbędzie się w starym budynku szpitala, a nie w namiotach, jak miało to miejsce przez kilka ostatnich lat. Przez to potrzebujący nie będą musieli czekać na posiłek w zimnie. Mówi siostra Joanna Krupa ze Zgromadzenia Elżbietanek, które współorganizuje wydarzenia. Obraz tych ostatnich pięciu lat to były po prostu dla mnie najtrudniejszy w całym moim życiu. Bo te osoby w mrozie, w deszczu stały, czekały na ten talerz zupy i potem jeszcze trzymały pod chmurką i jadły. To był ogromny wysiłek, ale też i otwarcie wielu serc, żeby udało się w tym budynku poszpitalnym. Niezależnie od tego, czy ktoś zdecyduje się zjeść posiłek na miejscu, czy zabierze go do domu, na wszystkich czekają również paczki żywnościowe. I to już wszystko w tym serwisie. A kolejny o 17.57. Radioafera, rokowo i alternatywnie. Mamy godzinę